4 24 i 20. Czekać, kim ma numer. Cześć, Marioła. Możemy taki ważny ton, żebyś się na świecie nie bał... To można mówić. Oczywiście można mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorą czekając na ostatnią... Gdzie ja jestem? Kim ja jestem? Tu John Barry, wasz ulubiony postapokaliptyczny radiowiec! Dżanie! danie Obudź się! Mój że! Nie zostawiaj mnie! Jesteś mi jeszcze różne cztery kapsle! Mój Czyli chyba umieram. Czyżbym tak miał skończyć? Zawsze chciałem stać się kimś wielkim. Dożyć sędziwej starości jako bohater czy coś. A tak... Sam nie wiem jak się określić. Całe życie wuczęga i poszukiwać przygód. Czy w ogóle nadaje się na bohatera? Czy kiedykolwiek kogoś uratowałem? Uciekaj, John! Nie. Jenkins umarł. Nie mogłem go uratować. Może jednak byłem złym człowiekiem. Może stałem się potworem, który zabijał dla zasady. Przeklęte supermutanty! Czy to sprawiedliwe, że ktoś decyduje o życiu lub śmierci innej osoby? Supermutanty już nie są ludźmi. Tak jak dzikie gule są zagrożeniem dla ludzkości. Nie możemy dopuścić, żeby zjadali naszej braci. Ah, Wodecki. Zawsze grzeczny, zawsze miły. Zawsze lepszy. Jak bardzo trzeba starać się, aby zaś bratu za skórę? Jan, dlaczego nie zaczniesz się uczyć jak Staszek? I matka. Dlaczego ona zawsze nas porównywała? Ale to tak, jakby porównywać ogień i wodę Jan, dlaczego nie zaczniesz się uczyć jak Staszek? No i z czasem zacząłem go nienawidzić On, geniusz, naprawił kran A ja zabijałem zwierzęta Pamiętam jak dziś Tak, tak się cieszyli z tamtej wody w kranie Później się potruli, bo nie oczyścili rur Biedny Wodecki, który już prawie umarł wtedy. Bardzo się wtedy cieszyłem. No cóż, pomyślmy. Janek, pamiętaj. Nigdy się nie poddawaj i rób swoje. Nikt ci nic dziś nie da za darmo i o przyszłość musisz walczyć. A, tak. I ojciec, który zawsze był autorytetem. Wiecznie radosny, wiecznie pozytywny. Wiele mnie nauczył Strzelać, polować Jak żyć? Ech, tyle wspomnień Jedno z pierwszych, których pamiętam To to, jak podczas budowy okopów Do oka wioski bawiłem się metalowymi rurami Z kolegą e, Już Jak się nazywał? Dobre pytanie Tak mnie walnął gazurą, że Gwiazdki mi się przed oczami pojawiły Aż do teraz blizny mam pod włosami nie pamiętam kto to był, ale samo zdarzenie utkwiło bardzo mocno w mojej głowie niczym pręt wbity w ziemię. E, jakiś czas później poznałem Wodeckiego. Wtedy do wioski przybyła jakaś kobieta w niebieskim stroju. Na plecach miała liczbę. Człowiek skrypty, Tak, ich można bardzo łatwo poznać. Ujczyła mnie i inne dzieci wios z wioski podstawowych rzeczy. Wtedy też zacząłem z ojcem wychodzić na polowania. Tu masz muszkę, tu szczerbinkę. Gdy obie będą się nakładać na siebie, pociągasz za spust. Teraz ty. Widzisz jakie to proste. Trochę poćwiczysz i będziesz lepszy ode mnie. Tak, tato. Tak, to były dobre czasy. Obolały ramię od odrzutu broni, zapach prochu, radość z pierwszego zastrzelonego ptaka Wtedy Wodecki był jeszcze kolegą od zabaw Razem bawiliśmy się i razem uczyliśmy się Ale do nauki nie byłem stworzony Potrzebowałem uczucia wolności Potrzeba móc wyjść z domu, żeby zwiedzać wszystko dookoła i wrócić późno Początkowo wędrowałem z ojcem Później, gdy byłem starszy, sam Matce to się nie podobało Widziała we mnie speca, czy tam lekarza Zawsze zrzędziła matka, że nie uczę się Że wędruję cholera wie gdzie I nie wiadomo, co się ze mną dzieje Czemu nie pobawisz się ze Staszkiem? Moglibyście się razem pouczyć A tak to szlajesz jakiś menel po ruinach a, ruiny, to było coś. Do teraz mi tak zostało, że jak wychodzę do starego, nieznanego mi budynku, to czuję takie lekkie podniecenie i ciekawość, co znajdę przydatnego. Pierwszy przedmiot, który zdobyłem na takiej wyprawie, to stary, zardzewiały Multitool. Na początku nie widziałem, co to jest. Jakaś zawinięta folika rzecz. Wydawało mi się ciekawe, co to jest. Po zaniesieniu tego do wioski i oczyszczeniu... Okazało się, że bardzo przydatne Tyle możliwości przede mną stanął otworem Mając takie cudo W tym czasie miałem jakieś 12 lat Wodecki też Wtedy to udało się komuś naprawić starą pompę Którą ktoś przyniósł I później była akcja z kranem W tym czasie Już go przestałem lubić Coraz częściej matka porównywała nas Coraz częściej matka zrzędziła Jak to się nie uczy Jak to wodecki jest lepszy po uruchomieniu pompy, wodecki zaczął bawić się w hydraulikę. No i nieszczęśliwie zatruł swoją rodzinę i siebie też. Taki miły i uczynny chłopiec. Szkoda mi go. Mam nadzieję, że wyzdrowieje. Matko, dlaczego zawsze go uwielbiałaś? Mógłbyś być taki jak on. Tylko dlaczego ma być kimś, kim nie jestem? Nigdy nie czułem się kimś, kto chce badać wszystko dookoła. Wolałem być sobą, wolnym wędrowcem, który ma swój dom na plecach. Ale nie wszystko jest takie proste. Kilka lat później, gdy już mieliśmy po 16 lat i Wodeckiego nienawidziłem z całego serca, doszły nas słuchy, że duża grupa mutantów zbiera się w okolicy i możliwe jest, że zaatakują naszą wioskę. Zaczęły się przygotowania do obrony. Teraz jest czas, abyś pokazał matce, że to, kim jesteś, też jest dobre. Może to jej pokaże, że Staszek nie jest od ciebie lepszy. I po niedługim czasie nastąpił atak. Supermutanty, wisielce, zdziczały górę i mnóstwo innego ścierwa zaatakowało nas. Niepoliczalna ilość tego zalała wioskę. Dostaliśmy trochę pomocy z okolicznych wiosek, lecz to nie wystarczało. Dopóki mogliśmy, to broniliśmy się. Jednak po krótkim czasie okazało się, że nie jesteśmy w stanie obronić naszych domostw. I po krótkim czasie, w zorganizowanym pośpiechu, opuściliśmy nasz dom. Wtedy mój ojciec został ranny. Nakazał uciekać reszcie, a on sam miał spowolnić mutanty. Jak na to teraz patrzę, no to był z niego kawał kursyna. Kto by pomyślał, że podczas planowania obrony rozmieścił ładunki wybuchowe w całej wiosce. Gdy mutanty zaczęły się rozgaszczać w naszych domostwach, ojciec odpalił kilka ładunków zdalnych, co spłodowało ładnego grzybka w powietrzu. No, niestety z wioski został mały krater. Jak ktoś później powiedział, to podobno trzy miniatomówki też zostały rozmieszczone tak na wszelki wypadek. Byłem jeszcze wtedy płaczliwym gówniarzem, Po całej tej sytuacji długo dochodziłem do siebie. W późniejszym okresie jeszcze to, jak moja matka umiera na zapalenie płuc, no, trochę pokrzyżowało moje wewnętrzne plany. Mieszkaliśmy wtedy w jakimś zapchlonym tyłku, czy tam innej zrujnowanej wiosce. Jako, że przed atakiem... Nauczycielka odeszła i jedyną najlepiej wyedukowaną osobą w wiosce był Woderski, no to on się opiekował. Niestety, jak sam powiedział, z braku leków nie udało się uratować. O ile ojciec uczył mnie, jak śmierć jest jednym z elementów życia i ludzie umierają po to, żeby innym było lepiej, jego śmierć zniosłem jeszcze w miarę sensownie, to po śmierci matki coś we mnie pękło. Obwiniałem Wodeckiego, że pomimo swojej wiedzy, pomimo tego, jaki był zajebisty w oczach mojej matki, nie potrafił jej uratować. No i w tym momencie całą złość przelałem na niego. No cóż, no teraz ma trochę przekrzywiony nos. Ech, Wodecki. Gdyż udało mi się dojść do siebie, zebrałem małą ekipę znajomych. I ruszyliśmy po okolicznych wioskach, aby zebrać rekrutów, bo chcieliśmy założyć organizację wojskową, paramilitarną, nie wiem jak to nazwać. Coś, co później nazwaliśmy łowcami mutantów. Było wiele tego typu organizacji, jednak stwierdziliśmy, że my będziemy działać tu u nas i będziemy starać się bronić to, co nam tutaj zostało. Ilość tego ścierwa, która narosła dookoła przez atomowe zgliszcza, była zastraszająco wielka. W jaki sposób musieliśmy bronić siebie i musieliśmy bronić innych. Po jakimś czasie dostaliśmy informację, że organizacja, która jest głównie naukowa, chciałaby z nami współpracę zawrzeć. No i tak właśnie stworzyliśmy tych łowców, mutantów. My jako żołnierze, my jako strzelcy bardziej, żołnierze. To są słowa. Coś jak Arkadia, czy jak się nazywała ta organizacja. Nigdy nie wierzyłem politykom. Politycy zawsze brednie pierdniczą. Jak się okazało, ci naukowcy, z którymi mieliśmy, mieliśmy traktat, z którymi założyliśmy łowców mutantów, już wcześniej zwerbowali Wodeckiego. W sumie, jakby to powiedzieć, nie wyszło najgorzej. Dzięki temu, że mieliśmy od nich chemikalia i oni... Specjalizowali się w ubijaniu mutantów Albo ich usypianiu No, mieliśmy większe szanse na przeżycie No ale Jak na to teraz popatrzeć To był dobry czas Później dużo się działo Dużo wypraw, dużo jazgotu Kilka uratowanych wiosek Kilka zniszczonych No niestety, nie każdego się uda uratować Ale liczyliśmy, że jak najwięcej osób Będziemy w stanie Dużo się działo Dużo wspominać Wielu nowych znajomych, wielu starych, utraconych towarzyszy. Ludzie przychodzili, ludzie odchodzili, bali się śmierci. Niektórzy jak szaleńcy brnęli w ogień walki, po czym umierali. Nie rozumieli, że nie wszystko można rozwiązać siłą. No ale... Od czasu, gdy zacząłem pracować z Wodeckim, nasze stosunki trochę się poluzowały. Już nie było tak źle. Przestałem go obwinięcia o wszystko. Hej, John, popatrz. Jaka miła żabka. Może ją przygarniemy? Odwój się ode mnie, zboczeńców, za jeden. No i to Wodeckiego upodobanie do żabek coraz bardziej się wzmacniało. I się dziwię, że po sytuacji, gdy byliśmy jeszcze mali i Balfrok prawie mu odgryzł rękę, to nie bał się tych żab. No ale dziwni ludzie przyciągają dziwne sytuacje. No i skoro jeszcze żyje, to widocznie... Jest straszliwie fartownym człowiekiem. No i później doszło do sytuacji, po tych wszystkich perypetiach nas, jako łowców mutantów, że stworzyłem radio. Tak, radio jest moim konikiem. Jednak w tym fachu chciałem się zawsze bawić. To było coś, co trzymało mnie na ziemi. Janel, nie dziecięce. przejmuj się zrzędzeniem matki. Rób a nie zbawieniem całego świata. Chodź na polowanie, Janel. Chciałabym mieć... matka... A potem jej to wytłumaczy. To pukniemy, to wyklepiemy, to troszkę Zobacz, pomalujemy. z co znieślisz tylko że, że sobie. A ty myślisz Myśl... tylko o cudzych dzieciach, a na My swoje nie patrzysz. Dosyć. Dosyć. dosyć! Tak, tak, spokój. Nareszcie spokój. Ach, jak tu cicho i pusto, tak ciemno. Chciałbym móc po raz ostatni nadać audycję i pożegnać się ze słuchaczami. Przyszło w ja widzę twoje żłanie. Co? Co, ale kto? Twoje żądanie skor i spolnica. Moje życzenie się spełni. Idź do mnie. Tak, tak, dobrze. Idź do mnie. Pójdę. Idź do mnie.